kiedy i gdzie zadebiutowałeś publicznie jako wykonawca i autor swoich piosenek? Oj, to ci powiem, że, że było śmieszniej w Busku Zdroju, na eliminacjach do Festiwalu Piosenki Patriotycznej. Który, to, prowadziłem tam konferansjerkę jako uczeń jeszcze liceum w garniturku, a oprócz tego wykonywałem swoje, swojego pióra, swojego autorstwa protest songi. A może pamiętasz, jak te piosenki się nazywały i o czym traktowały? Nie pamiętam, było to tak dawno temu, że... Nie, były to protest songi mówiące o, o tym, co... No, te bomby na nas dam, po prostu. Natomiast Bukowina narodziła się troszeczkę później, bo o tym y, chciałeś, zdaje się, wiedzieć. Ja powiedziałem po prostu taką anegdotę. Debiutowaliśmy tak na poważnie, choć zupełnie niepoważnie, bo była to grupa zupełnie wolna, w tym czasie była zupełnie wolna, byli tam ludzie po prostu, którzy ze mną grupą wędrowną szli sudetami od katliny po Świeradów, Wlądowaliśmy w Śląskiej Porębie i tam zadebiutowaliśmy odnosząc zresztą niesłychany jak dla nas sukces zdobyliśmy jedną z głównych, równorzędnych nagród w giełdzie Piosenki Turystycznej w Szklarskiej Porębie. który to był rok? 71. Ja byłem najstarszy, a byłem wtedy po maturze. A reszta to byli gimnaziści. Jak wtedy przedstawiał się skład Wolnej Grupy Bukowina? Znaczy, jak powiedziałem, to była, to, była to grupa w owym czasie najzupełniej wolna. Z późniejszej Bukowiny tylko były dwie osoby, to znaczy grażyna Kulawik, zwana Zajączkiem i ja. Kiedy zaczęło się śpiewanie bardziej systematyczne, udziały w imprezach, yy, śpiewanie profesjonalne? Yy... Trudno jest o tym mówić, dlatego, że Bukowina to była jednak cały czas hasłem było w dla pewnych ludzi, którzy się skrzykiwali. Akurat to, że były koncerty, było wynikiem działania szerszego. Natomiast już następnego roku okazało się, że dobrze, że byliśmy na giełdzie, bo na przykład podłączył się, a dokładnie został zaproszony do wzięcia udziału i zaakceptował formułę Wojtek Jarociński, który wyznaczał później jako jeden, zresztą z kilku muzyczną stronę grupy występowałem na Bazunie na paru jeszcze innych mm, przeglądach, wspaniałych zresztą y, jak na przykład w Nowym Rzaczku w Krakowie były takie wieczory spotkania z piosenką turystyczną w grudniu się odbywały pamiętam, że Aleksy Gałka dawniej członek kabaretu pod Budą w związku z tym, że był to przegląd studencki, a ja nie studiowałem Zapowiedział mnie jako studenta w umlu. No ale to taka anegdota. Natomiast w 1974 roku myśmy zdobyli jedno znowu z równorzędnych głównych nagród na Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie. To się jeszcze wtedy nazywało Ogólnopolski Festiwal Piosenki i Piosenkarzy Studenckich. No i później jakoś tak się potoczyło. Były nagrania radiowe, przy czym chodzi, jak to się mówi tak nieładnie, chyba ze trzy, od czasu do czasu. A nagraliśmy znacznie więcej. Zrobiliśmy program Magdyumar, piosenki wiatrem pisane, który nie wiadomo dlaczego został skasowany. Nagraliśmy płytkę w ramach tej serii, finansowanej przez wtedy SZSP, serii singli, które były promowane w związku z festiwalem, który się kultury studentów w Poznaniu odbywał. Nie mam tej płytki, prawda nagraliśmy dzięki panu Korneliusowi Pacudzie, razem z Jasiem Wołkiem, kasetę. Z której nagrania nadawaliśmy, między innymi w Turystykonie. To są chyba najlepsze nagrania. Chociaż w Katowicach jeszcze zrobiliśmy naprawdę znakomite, moim zdaniem, rzeczy. Tylko już to w późniejszym okresie.